Jest to w pewien sposób wyrażenie naszego regionalnego eurocentryzmu. Natomiast w zależności od regionu świata, oczywiście przedstawia się go inaczej. Mapy japońskie zawsze stawiały, dla przykładu, Japonię w centrum, w centrum mapy, tak? Podobnie czynią mapy chińskie, stawiając Chiny w samym środku, i mapy amerykańskie. Wystarczy spojrzeć tak naprawdę, jak przedstawia się logo jednej z wytwórni filmowych z globem w tle. Naszemu kontynentowi towarzyszyły w dawnych czasach europocentryzm, merkan merkantylizm oraz kolonializm, które sprawiały właśnie, że rękoma Hiszpanii, Portugalii, Francji, w pewnym momencie nawet Zjednoczonymi Niemcami, ale głównie dłońmi Imperium Brytyjskiego eksportowano europejski styl życia w inne regiony świata, zarówno z jego pozytywami, jak i negatywnymi aspektami. Z końcem XIX wieku pozycja europejskich mocarstw zaczęła się jednak chwiać, ponieważ rosnące w siłę gospodarczą Stany Zjednoczone zaczęły kontestować ówczesny układ świata. Kres przyniosły mu wojny światowe, w szczególności druga, która utrwaliła dominację Stanów Zjednoczonych w świecie, pomimo stworzenia systemu dualistycznego mocarstwa. Jednak uznanie Chin ludowych, a następnie zadzierżgnięcie z nimi szerszych relacji dyplomatycznych w ramach tak dyplomacji ping administracji Nixona yy, włączyło Pekin do globalnego układu światowego, już nie jako młodszego partnera Związku Radzieckiego, jak to było w latach 50., czy budowniczego własnej wersji komunizmu, jak w latach 60., ale jako pełnoprawnego zawodnika, z tym, że traktowanego jako kraj trzeciego świata. Przez następne dekady Chiny stopniowo i powoli budowały swój przemysł, ściągały do siebie zagraniczne firmy, no, a wraz ze wzrostem pozycji Chin, teraz Pekin mógł zacząć stawiać na warunki. Mógł powalczyć o transfer, transfer patentów, większy kapitał, zacząć właśnie stawiać warunki. Europejskie i amerykańskie firmy zgadzały się, ponieważ poza tanią siłą roboczą Chiny dostarczały dobre warunki do generowania zysku, wyspecjalizowaną si siłę intelektualną oraz bardzo dobre, bardzo dobre centra, w których można było. Utrzymywać, utrzymywać firmy. W tle zawsze stał wątek transferu technologicznego, inżynierii wstecznej, czy też szpiegostwa przemysłowego. Świat uświadomił sobie, że w ramach globalnych zasad handlowych, których warantem było World Trade Organization, Chiny stały się już nie tylko słabym partnerem, ale równorzędnym, takim, którego należało się bać, albo z którym chciało współpracować. W różnych regionach świata zaczęto zastanawiać się zatem, co z tym zrobić. I tak oto w tym krótkim rysie historycznym nasz bliski nam europocentryzm czy eurocentryzm przez wieki zamienił się w amerykocentryzm, czyli pax Amerykana, a na naszych oczach być może zmieni się w sinocentryzm. Oczywiście w ewentualnym wielobiegunowym porządku świata, który być może nachodzi. W każdym razie, razie prace, aby tego dokonać lub powstrzymać, trwają. A kolejnym elementem budowy właśnie pekinocentryzmu, czy dominacji Chin w świecie wielobiegunowym jest temat dzisiejszego odcinka Mielenia ze Zorem na Bogato, czyli RCEP. Czyli wielka umowa wolnego handlu o współpracy gospodarczej w Azji południowo-wschodniej. Tego wydarzenia jeszcze nie zauważono w Europie, nie dostrzeżono szerzej. Na świecie owszem, zdumione głosy, obudzone w niedzielę, popołudnie, no bo w Azji to trochę wcześniej, parę godzin się to dzieje, to popołudnie azjatyckie to jest poranek europejski. Był czas, żeby się z tym ogarnąć. Popołudnie niedzielne azjatyckie zamknęło się, wieczór właściwie zamknęło się podpisaniem uroczystym dokumentu piętnastu bodajże państw Azji, południowo-wschodniej tego traktatu handlowego, który negocjowano przez ponad 10 lat. Z wielkim mozołem i z dużymi trudnościami i akurat 15 listopada się udało to uroczyście podpisać. Też nie na drodze jednorazowego spędu, bo mamy czas koronawirusa. Wprawdzie odbyło się to oficjalnie w jednym z tych państw, gdzie trwały te oficjalne negocjacje, ale zdjęcie, do zdjęcia pozowało tylko kilka głównych postaci, Natomiast całą piętnastkę zebrano wirtualnie do zdjęcia i tam jest takie agencyjne główne zdjęcie, tam na ileś tam ekranów jest zebranych na jednym tle i tam widać tam na każdym z tych ekranów dwie albo trzy osoby, które ze sobą tam się ściskają. No i to właśnie o to chodzi, że to tak naprawdę ten, ta ceremonia i te, te, to zamknięcie negocjacji odbyło się już w, w koronawirusowej oprawie wirtualnie, czyli dokonano tych, tych uzgodnień ostatnich poprzez internet. To taki znak czasów koronawirusowych, tak na marginesie. Więc to, to nie był jednorazowy spęd wszystkich, tylko tak właśnie troszeczkę to było rozczłonkowane. To samo w sobie jest intrygujące, że można nie, nie tylko robić telekonferencje e, sz, sz, sz, szkoleniowe i firmowe, na Zoomie, ale można też podpisywać umowy handlowe w ten sposób. No To, to jest całkowicie, całkowite nowum dla mnie, chociaż mi to się już mieściło w głowie, ale nie wyobrażałem sobie, aby to znalazło. Techniczne zastosowanie i proszę Benzi, już jest. No, także no, technologia, czy też nowe zwyczaje mnie wyprzedzają zdecydowanie. No i najwyraźniej jestem konserwatystą w tej mierze. Ale tak do meritum wróciwszy, to poza tym, że tak nowocześnie i tak dalej, to przełamano różnego rodzaju historyczne tabu, które się nabudowały przez wiele dziesięcioleci i ten nowy traktat handlowy te różne tabu y, animozji regionalnych pomiędzy poszczególnymi krajami, różnych zwyczajów tam panujących i, i wielu y, traktatów, które łączy y, wszystkich uczestników między sobą, bo tam jest całe, y, cały gąszcz traktatów pomiędzy poszczególnymi państwami. I to tabu, tę przeszkodę pokonano. Nie wiem, jakim cudem, ale to się udało. Jeszcze jedno tabu zostało obalone przy okazji. E, I to jest znowu pierwszy przypadek. Mianowicie Japonia e, po raz pierwszy stała się członkiem umowy o wolnym handlu. Z zerowymi słami, czyli tak jakby Japonia po raz pierwszy zdejmuje swoją ochronę celną rynku wewnętrznego. To ma dwojakie znaczenie, no bo po pierwsze mówi, że Japończycy są mocno zdeterminowani, aby w tej, w tej umowie uczestniczyć, bo widzą ogromne jej możliwości, dlatego poświęcają się i otwierają swój wewnętrzny rynek. No, żeby wejść do tego układu, czyli że on istotnie musi być bardzo lukratywny, żeby ich do tego zmusić. Z innymi krajami świata Japonia dotychczas pracuje na zasadzie, Jeden na jeden, czyli z każdym podpisuje oddzielną umowę handlową i tam są te taryfy celne, no bo rynek japoński po prostu jest zamknięty, co do zasady. No oczywiście poziom celu jest niski, ale... No ale tam są różne kontyngenty, są tam różne kontrole i tak dalej. Jest ściśle ograniczona, reglamentowana, wymiana osobowa, czyli to nie można tak sobie pojechać do Japonii na byle, widzimy się, owszem z wizą turystyczną, tak, ale jeżeli chcesz się tam osiedlić albo robić biznes, no to już trzeba przejść wiele różnych procedur, no i wiadomo, że chodzi głównie o to, aby, aby nie z, z, z, zmienić krajobrazu etnicznego i, i gospodarczego Japonii w ten sposób. Czyli te furtki zostały już dawno temu pozamykane i tu biurokraci pilnują, żeby nikt im tam się nie wdarł na wewnętrzne podwórko. No i te biurokratyczne zakazy obecnie są świadomie łamane przez rząd japoński, który zdecydował się w tym dużym, regionalnym układzie wielostronnym, na zasadzie partnerskiej uczestniczyć, no partnerskiej, czyli na symetrycznej zasadzie, no jak ty mi, tak ja tobie. Te same zasady obowiązują wszystkich mniej więcej. No, skoro Japończycy na coś takiego się zdecydowali, no to chyba świat się, a w szczególności Azja, zmieniają. I następuje nowy etap jej integracji gospodarczej i wszelakiej innej. No, świat się, się zmienił poważnie, skoro do czegoś takiego doszło. Tym bardziej, że istniały ogromne napięcia i działania, przeciwstawne, które chciały zbojkotować, przywrócić ten układ. Między innymi wyprzedzająco takim projektem, który miał zagrozić chińsko integracji Azji Południowo-Wschodniej, był układ Trans-Pacific Partnership, czyli TPP, z którego e, prezydent Trump Amerykę wyciągnął bo TPP było układem nie tyle regionalnym, co globalistycznym. i Tworzył tak jakby globalistyczny rynek regionalny w Azji południowo-wschodniej z udziałem Ameryki, która byłaby do tego układu przywiązana. Czyli wszystkie te przepływy kapitałowe i inne byłyby pootwierane i Ameryka miałaby rzekomo na tym skorzystać, ale tak naprawdę to... Można przypuszczać, że Azjaci by w ten sposób przyspieszyli infiltrację i kolonizację Stanów Zjednoczonych. I to właśnie spowodowało e, ruch odwrotny, czyli wyjęcie stanów z, te z tego układu, który wyglądał na początku bardzo obiecująco. Podobny krok wykonał prezydent Trump w sprawie traktatu z Kioto, czyli tego klimatycznego traktatu podpisanego później nie, parę lat temu w Paryżu. Dlaczego? No bo to godzi w interesy ekonomiczne Stanów Zjednoczonych, w, w ich wydobycie zwłaszcza ropy łupkowej i gazu ziemnego i, e, no i te, te, te, te dwa duże układy e, z, z międzynarodowe e, Trump zawiesił I w tym zawieszeniu biegły nadal prace na Dalekim Wschodzie integracyjne umowy o wolnym handlu między ASEANem, czyli tą wspólnotą Azji Południowo-Wschodniej, tych różnych tam krajów, częściowo niewielkich, a częściowo ludnych, które należą wszystkie do grona tzw. państw rozwijających się, i chcących, się w tym regionalnym układzie szybciej rozwijać, na zasadzie wolnego handlu. No i tak między sobą handlowały, handlowały, ale no, to podwórko stało się dla nich za ciasne i, no, i chciały wykorzystać większe oferty. No, jedną z tych ofert to było TPP, które się przewróciło, bo Stany Zjednoczone z tego wyszły, aczkolwiek Japonia w tym pozostała i nadal przekonuje swoich sąsiadów, aby w tym uczestniczyły. I to nawet jakoś tam działa. Ale drugi projekt równolegle prowadzony, wspierany przez, głównie przez Chiny, to było właśnie ten RCEP, czyli ten, ten, ten, ten duży układ regionalny w Azji Wschodniej, gdzie ASEAN został de facto przyspawany na zasadzie uporu Chińczyków do chińskiego motoru gospodarczego. I jak się spojrzy na liczby, to istotnie w tym układzie gospodarczym Chiny stanowią dominantę, bo to jest około połowy całego tego układu w różnych przekrojach, czy to chodzi o potencjał gospodarczy, eksport, import, tam ludność i tak dalej. To jest około połowa tego całego układu 15 państw, to są Chiny same w sobie. Ale liczbowo, to znaczy jeżeli chodzi o państwa, które w tym biorą udział, i negocjatorów i zasoby prawne, no to większościowo nadal nadają tam ton państwa ASEANu. Czyli to tak istotnie jest, że ASEAN przykleił się do Chin, albo Chiny przykleiły ASEAN do siebie. I to się udało. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego to się powiodło. Myślę, że tutaj decydujące było właśnie ten, to wystąpienie Trumpa z TPP, które no po prostu otworzyło drugą drogę alternatywną, jako bardziej obiecującą dla państw Azji. No bo skoro to, to Ameryka nie chce TPP, no to to skupmy się na, tym, na tej drugiej możliwości, rozszerzeniu ASEANu. No i nie trwało to długo, zaledwie dwa czy trzy lata, tak? I mamy wielki sukces i pytanie, kto jest, kto jest autorem i kto jest beneficjentem tego sukcesu, chyba już mamy przeczucie. No właśnie. Ja tylko wspomnę, że mowa tutaj właśnie w wypadku RCEP, czyli regionalny. Wzajemne, regionalne, wzajemne, ekonomiczne partnerstwo, bo tak należałoby poprawnie tłumaczyć nazwę tego, tego układu. Yy, mamy 15 sygnatariuszy, tutaj spośród tych najważniejszych gospodarek Aesanu i Azji yy, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, no to m.in. Australia, Chiny, Indonezja, Japonia, co jest zdziwieniem, ale także Południowa Korea, Nowa Zelandia, Tajlandia, Wietnam oraz kilka jeszcze innych krajów. Podpisany układ będzie odpowiedzialny za około, 3, będzie odpowiedzialny za około 30% PKB globalnego, co już w tym momencie czyni go jednym z największych tego typu w świecie. I zrzesza ze sobą kraje, które liczą około 30% również globalnej populacji, co jest również, co czyni go również jednym z najważniejszych tego typu układów światowych. Ponieważ dotyczy on układu, ponieważ dotyczy on przede wszystkim yy, wolnego handlu, no to można w pewien sposób porównać go tutaj do Unii Europejskiej, w tym momencie wydaje się być większy. Chińczycy dopieli zatem swojego, stali się częścią bardzo silnego, a my, bardzo silnego bloku. W którym właśnie, Którego część stanowią kraje, kraje grupy ASEAN. Warto wspomnieć tylko, że negocjacje właśnie co do RCEP trwały od roku 2011 z mniejszymi bądź większymi przebojami, że tak brzydko powiem. Żeby było, było ciekawie, okazuje się, że bardzo duża część negocjacji tych, tych, tych oficjalnych była utajniona w związku z czym do mediów tak naprawdę regionalnych, czy to australijskich, czy to na przykład indonezyjskich, yy, przechodziły tak naprawdę tylko i wyłącznie w kraju Przecieki. Sam ASEAN, ASEAN to jest ta grupa państw wschodniej i południowej Azji, to jest yy, układ powołany do życia wiele lat temu, ASEAN Free Trade Area, czyli AFTA w 1992 roku został powołany. Yy, no i co można powiedzieć o ASEANie? No przede wszystkim są to kraje, które, y, są to kraje, które nastawiły się na eksport swoich towarów, y, mają praktycznie cały czas cały czas przychód, jeśli chodzi o balans import eksportowy, czyli cały czas więcej eksportują niż importują, y, posiadają y, Pozytywny bilans handlowy w przypadku, właśnie w przypadku relacji ze Stanami Zjednoczonymi y, oraz z Chinami. Y, warto wspomnieć jeszcze, że wybrałem tutaj, wybrałem tutaj na podstawie amerykańskiego biura cenzusu: y, wybrałem tutaj niektóre najważniejsze gospodarki tych krajów, czyli wziąłem pod uwagę. Indonezję, Japonię, Koreę Południową, Wietnam, Chiny Ludowe, Australię. No i jeżeli by się tak przypatrzeć, no to każdy z tych krajów osobno więcej importuje do Stanów Zjednoczonych niż eksportuje. Czyli każdy z tych krajów ma w stosunku do Stanów Zjednoczonych osobno również dodatni bilans handlowy. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o układ, o którym mówimy, czyli RCEP, no oczywiście mm, został on oprotestowany przez Unię Pracy w różnych krajach regionu. Yy, tutaj stowarzyszenia, stowarzyszenia Unii, Unions for Trade Justice, yy, sieć Azja, Pacyfik mówi, że RCEP tak naprawdę no, wspiera, wspiera powiązania globalistyczne, podczas kiedy w dobie mm, koronawirusa powinno tak naprawdę skupić się na y, uchronieniu i ratowaniu swoich własnych lokalnych gospodarek oraz dla części krajów regionu będzie to również zagrożenie, ponieważ spowoduje, że tanie chińskie produkty mogą zalać lokalne rynki, między innymi rynek australijski, tak? Zobaczymy, jak będzie to wyglądać, ponieważ układ ma wejść w życie, ma wchodzić w życie dopiero od 2021 roku i to oczywiście też niejednorazowo pełnym pędem, ale na spokojnie będzie, będzie implementacja w przeciągu kilkunastu, kilkunastu lat. Co ciekawe, o oryginalnie ten układ, w tym, członkiem tego układu miały być Indie. Bodajże na 31 tur negocjacyjnych Indie brały udział w 28 spośród nich i ostatecznie zdecydowały się wycofać z tych rozmów. E, oficjalnie nie są sygnatariuszem właśnie tego porozumienia RCP. E, być może stanie się to w przyszłości, nie wiadomo. Droga dla Indii została tutaj otwarta. Natomiast główną przyczy główne przyczyny, no, można powiedzieć, były dwie. Pierwsza przyczyna to oczywiście napięcia graniczne, które mamy w tym momencie w regionie granicy pomiędzy Indiami i Chinami. My poświęciliśmy im jeden z odcinków wcześniejszych Mielenia z na bogato. No, to, że my ten odcinek zrobiliśmy kilka miesięcy temu, to nie oznacza, że te napięcia po naszym odcinku magicznie nie wygasły. Nie, one trwają nadal, tam mamy do czynienia z różnego rodzaju sporami granicznymi, z mniej lub bardziej widocznymi, słyszalnymi potyczkami pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy stronami obydwu krajów. Drugą przyczyną natomiast, dla której Indie nie podpisały tego układu, no, oczywiście pokazują, że są one bardzo w bloku amerykańskim, tak było zagrożenie właśnie tanim, tanimi produktami chińskimi. Indie są krajem, powiedzmy, nazwijmy to, rozwijającym się. Indie mają swoją własną gospodarkę opartą, opartą przede wszystkim o produkty rolnicze, o swoją własną wytwórczość. No i w tym momencie wyobraźmy sobie, że mm, kraj, który również jest nisko, jeśli chodzi o e, np. przykład wskaźniki płacowe, e, nagle zostaje zasypywany mm, towarami powiedzmy o konkurencyjnej jakości, tylko że o tańszej cenie. No, rozwaliłoby to gospodarkę na wielu płaszczyznach, zarówno na płaszczyźnie chociażby nie, tekstylnej, Yy, przemysłu skórzy, skórzanego, czy przede wszystkim przemysłu, yy, przemysłu yy, żywnościowego. No dobrze, mamy zatem podpisany RCEP. Tak? Yy, jest to kolejna, jest to kolejna może, można powiedzieć, bardzo wielka inicjatywa azjatycka, której częścią są Chiny. Jedną z, taką, z, taką, z, taką, z, tak, z takich inicjatyw jest Szanghajska Organizacja Kooperacji. Tutaj wybrałem naprawdę największą, tak? która zrzesza m.in. Chiny, Indie, Kazachstan, Rosję, Pakistan. Nazywana jest w pewien sposób azjatyckim NATO. Chiny zaczynają zatem budować, budować rozprzestrzeniać coraz bardziej swoją pozycję w Azji. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że tym powodem dla podpisania dla podpisania RCEP tak naprawdę był, był COVID, osłabienie gospodarek krajów sygnatariuszy właśnie koronawirusem? Czy możemy próbować domniemywać również innych przyczyn? No jednej na pewno nie było, bo te, te wszystkie czynniki współdziałają i są obecne. Ja bym oprócz koronawirusa, który stanowi pozytywny driver różnych trendów światowych i z pewnością zwiększył determinację do otwierania granic w poszukiwaniu umykającego wzrostu gospodarczego. Azjaci wiedzą, że kurczące się rynki światowe po prostu stanowią dla nich organiczne zagrożenie przetrwania. Jeżeli się pojawi recesja, to będzie dla nich zgubna i muszą poszukiwać jakichś nowych dróg wzrostu podczas tego zagrożenia niszczącego wiele do tej pory żywotnych branż, między innymi transport międzynarodowy, turystykę, hotelarstwo, usługi wszelkiego rodzaju i tak dalej. Czyli COVID istotnie w Azji poczynił spore spustoszenie i wygląda na to, że stanowił także ten jeden z akcentów istotnych, popychających do przyspieszenia rozmów handlowych. To jest jedno. Drugi Drugiej przyczyny bym upatrywał w uporze konsekwencji i nieugiętości chińskiej w tych działaniach prących do zakończenia tego układu. I tu najważniejszym parametrem z ich strony jest nie tyle już merkantylna rządza zysku, która była dominująca w poprzednich dekadach, dzisiaj mamy do czynienia z czym innym i tu bezspornie dominantą po stronie chińskiej jest wizja budowy imperium, czyli odbudowy tradycyjnego imperium chińskiego w Azji tymi miękkimi metodami, handlu, wymiany, tak jak to było dawno temu, jeszcze w średniowieczu, gdzie wszystkie drogi w Azji prowadziły do cesarza w Pekinie. To było centrum świata. I chińska partia komunistyczna te wizje obecnie odświeża i realizuje i to można przeczytać w ich dokumentach planistycznych. Temu celowi służy m.in. ogromny program inwestycji światowych pod tytułem Belt and Road Initiative i to ten pakt z ASEANem wynegocjowany stanowi tego planu uzupełnienie na drodze wolnego handlu, ale bardzo skuteczne, bo kraje Azji Południowo-Wschodniej były do tej pory mocno sceptyczne wokół, wobec chińskiego planu kolonizacji różnych dróg handlowych na świecie. A obecnie, skoro są organicznie przywiązane do, do organizmu gospodarczego chińskiego przez umowę wolnego handlu, no to ten opór i te wszystkie wątpliwości, znikają. Zosta zostają zdjęte na polu finansowym, gospodarczym i także politycznym, bo wiadomo, że ci, którzy ze sobą handlują, ze sobą nie wojują. Po prostu. No, i o to chodziło. Czyli z punktu widzenia chińskiego chyba nie tyle dodatkowe miliardy zysków handlowych, co mm, łagodna perswazja i kolonizacja tak jakby braterskie przygarnięcie bardzo sceptycznej do tej pory i bojącej się hegemonii chińskiej, rosnącej potęgi chińskiej, gospodarczej i wojskowej Azji Południowo-Wschodniej, która naprawdę bardzo sceptycznie na te postępy chińskie patrzy. Tak ja to widzę z daleka, może się mylę, ale z perspektywy europejskiej i amerykańskiej dokładnie tak to wygląda, szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę, że Amerykanie bardzo przyspieszyli swoje działania, zidentyfikowali swoją dyplomację w, na, w, w regionie Pacyfików właśnie rozgrywając konflikty regionalne i to widać na przykładzie chociażby baz, baz wojskowych u prezydenta Duterte, który już to za, te umowy anuluje, potem znowu renegocjuje, potem znowu przywraca, więc to jest nieskończony oberek między Filipinami a Stanami Zjednoczonymi o te bazy wojskowe i ciągle nie wiadomo, czy Duterte jest bliżej do swoich sąsiadów azjatyckich tam w rejonie Pacyfiku, czy do Stanów Zjednoczonych. Czy bardziej się boi Chińczyków, czy bardziej się boi dominacji amerykańskiej. No, nie wiadomo. Jest jednym z sygnatariuszy i bardzo uśmiechnięty podpisywał te dokumenty. Ale ledwie tydzień temu odnowu Mówił niedawno zagrożoną umowę o współpracy wojskowej z Amerykanami, gdzie nie było wiadomo, czy będzie przedłużenie zgody na ich operacje w bazie morskiej, która stanowi dla Stanów Zjednoczonych bardzo istotny punkt na mapie świata. No. Cóż, no tak wygląda polityka e, światowa. No, rozgrywane są wszystkie interesy. E, Filipiny nie są bogate, no ale mają kilka istotnych atutów, między innymi położenie m, w ważnym punkcie Pacyfiku. No i boją się Chin i, i ich zwłaszcza potęgi morskiej, ale przecież podpisują z nimi e, w większym gronie teraz e, tę te szeroką umowę współpracy gospodarczej i wolnego handlu. No czyli czy bliżej im do Amerykanów, czy do Chińczyków, no odpowiedzi nie znamy. Walka trwa. Kolejna odsłona tak jakby dała dużego gola Chińczykom, bo, no bo w pominach Amerykanów widać, że no, nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Ja chciałbym jeszcze nawiązać w tej sytuacji do stanowiska japońskiego, ponieważ y, Japończycy y, posiadali... Taryfy, całkiem spore taryfy właśnie na importy przemysłowe z Chin. W wypadku, właśnie w tym wypadku było to na przykład 86%, było to 92% w przypadku południowej Korei. I jeżeli już, jeżeli RCEP wejdzie, wejdzie w życie, tego typu taryfy mają być wyeliminowane. Z kolei te dwa kraje, właśnie Chiny i Południowa Korea, również miały. Analogiczne taryfy na importy z Chin rzędu 91,5% i 98,6%. Także były to całkiem wysokie taryfy. Tokio, jeżeli spojrzymy na przykład na wskaźniki procentowe, Tokio mówi, że 21% swojego handlu przeprowadza z Chinami, 5% z południową Koreą, 15% z krajami ASEAN, czyli razem. Jest to 41% w porównaniu do handlu przeprowadzonego ze Stanami Zjednoczonymi który wynosi 15%. Więc Japończycy, Japończycy, no tutaj rzeczywiście, pod względem, pod względem, wydaje się, że podjęli dobrą decyzję pod względem długoterminowym, dalekoterminowej polityki, no tutaj już można. Yy, patrzeć w różne strony. Na pewno, na pewno spowodowało to, na pewno powoduje to dla Pekinu, można powiedzieć, odwrócenie Azji. Tak jak Zoro tutaj wspomniał, przyspawanie Azji w pewien sposób do Chin, jeszcze dalsze uzależnienie. E, oczywiście Japończycy mają podpisane również tutaj kilka innych umów, między innymi kilka lat temu umowę japońsko-unijną o ekonomicznym partnerstwie, o gospodarczym partnerstwie. Parę miesięcy temu świętowano w Wielkiej Brytanii podobną, podobną, analogiczną umowę. Przecież Brexit, o Brexicie nie zapominamy, tak? On cały czas istnieje i na pewno poświęcimy mu jeden z przyszłych odcinków. Dobrze, tymczasem rządy azjatyckie, rządy azjatyckie, sygnatariuszy RCEP, mają bardzo ciekawe podejście w tym momencie do Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, mówimy tutaj e, o ci sygnatariusze z jednej strony, część z nich skłania się bardziej w stronę Chin, część jest wręcz od Chin całkowicie zależna, jak chociażby Kambodża, e, część z nich... E, raczej była państwami proamerykańskimi zazwyczaj, jak Australia, Nowa Zelandia, czy chociażby Japonia, która ma specjalną rolę w amerykańskiej polityce pacyficznej. No i tutaj pojawiają się już pewnego rodzaju spekulacje, mianowicie rządy azjatyckie, w sytuacji właśnie, gdyby wybory prezydenckie wygrał Joe Biden, ponieważ sprawa jest nadal nierozstrzygnięta, już, już, już informują, już podkreślają bardzo zamiar, że liczą, że Ameryka powróci tutaj do polityki multilateralizmu, do polityki tej współpracy gospodarczej, pod, pod wielkim logiem światowej organizacji handlu i że polityka America First zostanie zarzucona. Yy, czy uważasz wzoru, że kraje RCEP mogą w tym momencie na to liczyć? Ja stoję na stanowisku, że nie do końca, ponieważ sprawa w Stanach Zjednoczonych no nie jest jeszcze rozstrzygnięta i tak naprawdę jakiekolwiek zaprzysiężenie prezydenta, jakie ma być planowane, no to to jest dopiero styczeń, więc jeszcze parę miesięcy to się może wypaść. No poza tym mamy jeszcze długofalowe działanie tego traktatu, który jest bardzo ostrożnie wprowadzany w życie etapami. Tych etapów ma być kilka. To jest rozłożone na wiele lat, no bo takich ceł rzędu 80% no. Z nie anuluje się i nie wyłącza w, w jednym roku, bo to był zbyt wielki szok po prostu. Więc e, bardzo sensownie, ostrożnie e, to sformułowano delikatnie, krok po kroku, systematycznie przez lata i tam są też bezpieczniki takie, gdy coś się poważnego wydarzy, gdy tam będą jakieś szoki zbyt poważne, zawirowania, no to oczywiście uczestnicy tego paktu to wezmą pod uwagę, czyli że to nie jest tak, że to już wszystko wiadomo i jutro to włączamy, że tam 1 stycznia i nastąpi rewolucja. To absolutnie tak nie jest to jest no, poważne przedsięwzięcie poważne zamierzenie i odpowiedzialnie zaplanowane i powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba w sensie planistycznym pytanie dokąd to zmierza prawda, więc ewidentnie sądząc z tego zestawu uczestników, no to wskazuje na wzrost organiczny wzrost systematyczny roli gospodarczej Chin w tym regionie no i to innych będą głównym beneficjentem w sensie gospodarczym na długą metę tego układu. Ale nie od razu, nie pierwszego dnia, tam nie będzie wielkich zysków i wielkich fortun od razu w 2021 roku, które się pojawią. Nie, one się pojawią za 5, za 10, za 20 lat dopiero w wyniku wprowadzenia tego układu poprzez jakieś nowe trendy, które dzięki znoszeniu dużych barier handlowych po prostu się pojawią, nowe okazje, nowe trendy, nowe możliwości. No i na to trzeba patrzeć, co to z tego wyniknie, jakie będą te, te, te nowe rzeczy. Widać już, że Chinom jest bliżej do tego niż całej reszcie świata, w szczególności Stanom Zjednoczonym, które chociażby z tej perspektywy jakby od razu się automatycznie oddalają. No skoro sąsiedzi azjatycy do tej pory mocno konkurujący i sobie niedowierzający nawzajem teraz są bliżsi sobie, no to Stany Zjednoczone są coraz dalej, za oceanem. Największym zresztą na świecie, tak? Bo Pacyfik jest ogromny. No i to chyba jest główny wymiar tego paktu, no że Stany Zjednoczone powoli się oddalają na arenie pacyficznej poprzez zbliżenie swoich dawnych kontrahentów. Do tych tradycyjnych, organicznych, sojuszniczych kontrahentów należy Japonia i Australia, które zostaną jako wierni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, szczególnie w polityce morskiej, no bo tak było i tak nadal w sensie wojskowym musi być, bo to jest logiczne, no, to się niewiele to zmieni, ale z... powoli zacznie się zmieniać perspektywa, no bo jak powiadam, skoro Stany oddalają się w sensie e, rangi swojej wielkości w obrotach gospodarczych, no to także maleje ich e, promieniowanie e, i e, wdzięk wojskowy. No bo na odległość to miłość nie działa. <tak>, tak samo jak wojsko. No wprawdzie na odległość działa dzięki siłom szybkiego reagowania, ale... No już nie tak sprawnie i szybko, prawda? Czyli, że ta, ta wielka flota dziesięciu lotniskowców jest horrendalnie droga. No i gdy ktoś jest na miejscu i ma marynarkę krótkiego zasięgu, to, to tę flotę interwencyjną jest w stanie skutecznie powstrzymać. Bądźmy szczerzy, jeżeli zwłaszcza ma bazy wojskowe w regionie pobudowane chociażby na sztucznych wyspach, prawda? No właśnie. Czyli, że... Relatywne zmniejszenie rangi Stanów Zjednoczonych gospodarczych w regionie powoduje relatywny wzrost rangi chińskiej. No i to powoduje także zmianę powolną optyki sojuszy wojskowych. No bo Australia jako kraj to jest kontynent ogromny, sam w sobie, mający powierzchnię porównywalną, czy nawet większą od Chin. No Tak. No, a mieszka tam ile? Kilkadziesiąt milionów ludzi zaledwie. Czyli całkowite odludzie. I wielka kopalnia surowców wszelakich. Od metali szlachetnych przez beryl, złoto, diamenty, uran, żelazo, węgiel i tak dalej, które są fedrowane na sprzedaż do Chin właśnie. No, potrzebują jakiejś ochrony wojskowej, no bo Gdyby nie ta ochrona, to no Chińczycy by te kolonie już dawno opanowali, bo, no, no bo już robią joint ventures w, w, w, w sprawach wydobycia różnych tam metali, prawda? Więc no, rozumiem Australijczyków i ich lęki, że muszą się bronić. No, ale z drugiej strony chcą też zarabiać, więc sprzedają te boksyty, węgiel i inne rzeczy Chińczykom, które są ich największym klientem. No i zarabiają, żyją i mają się nawet nieźle, a chcą te swoje kontakty teraz jeszcze przybliżyć, zmniejszyć bariery handlowe i cła należne, no więc weszły na zasadzie jakby oczywistości do tego układu, no bo, no bo będą sprzedawały nie tylko do Chin, ale także do Malezji i do innych krajów regionu, w których wcześniej nie były obecne z powodu barier celnych. Oportunistycznie tak to się odbyło. Więc Australia się boi Chin, tak, ale jednocześnie nie widzi przeszkód w tym, aby z nimi handlować w organizacji wolnego handlu, no bo przecież, mój Boże, no, no przecież eksportujemy większość nas, naszych produktów do Chin z punktu widzenia Australijczyków, no więc jak mamy z nimi nie rozmawiać i z nimi się nie kontaktować, no? Więc no, to bardzo pozytywne jest z tego punktu widzenia, aczkolwiek znowu diabeł tkwi w szczegółach i jeżeli spojrzeć od drugiej strony chińskiej, jak to wygląda, no to po, otwiera nowe zagrożenia y, wzrostu y, tej względnej siły chińskiej, która y, tym swoim ciężarem będzie budowała te różne kontakty y, handlowe, ale zaraz za nimi są kontakty wywiadowcze, wojskowe, jakieś bazy morskie i tym podobne rzeczy, no, które będą stanowiły poważne i coraz większe zagrożenie dla regionu dominacją chińską. I to właśnie jest ta druga strona medalu. Czy ten handel te, te lęki i obawy złagodzi? No, na początku na pewno tak, ale w długim okresie chyba to Powątpiewam dlatego, że no Chiny to nie jest państwo jednodniowe. Tak? Już mają 80-letnią prawie historię. Tak? Ostatnio mieli okrągłą rocznicę i ten zjazd komunistycznej partii chińskiej wyraźnie potwierdził te swoje strategiczne cele. Chcą być liderem azjatyckim, czyli dominować w Azji, to jest numer jeden i numer dwa. Chcą być potęgą światową całkiem niedługo, w perspektywie może 10-15 lat, potęgą światową, czyli taką, która dyktuje swoje warunki wszędzie na globusie. Wszędzie ma swoje posterunki i wszędzie prowadzi swoją politykę zagraniczną wedle swoich interesów. No i te interesy nie zawsze muszą być zbieżne z interesami lokalsów, prawda? No bo mówiąc krótko, Chiny po prostu naszkicowały bardzo delikatnie, pokojowo i, i, i socjalistycznie drogę ku światowej hegemonii, czyli chcą stać się nowym y, światowym imperium. Mówmy prawdę. Imperium, to, że to te plany rysują komuniści chińscy, którzy wierzą w Mao tunga Lenina i pokój światowy, to jest no, ideologia. Ale realia są takie, że chcą być mocarstwem światowym i co najmniej równorzędnym z innym ewentualnym mocarstwem, tak? No tu wiadomo, o które to ewentualne mocarstwo chodzi, <grym>, które się właśnie obudziło i stwierdziło naszym głównym wrogiem, bo już nie mówi się nawet o rywalizacji, nie mówi się o rywalu, tylko naszym głównym wrogiem na arenie światowej są Chiny, a zaraz za nimi Rosja Putinowska. No, no to już wiemy, o co chodzi, tak? No. W tym nastroju handel jednak wygląda na najbardziej pokojową st stronę te tej zabawy, bo jak powiadom, powtarzam, narody, ludzie, którzy handlują, nie strzelają do siebie, bo wtedy ładunek się uszkadza. Mhm. Zoro tutaj wspomniał o udziale Australii w y gospodarce, Chińskiej surowcowej oraz o części produktów, które Australia posyła do Chin. Ja w tym kontekście tylko dodam, że jednym z takich ważnych elementów, jednym z takich ważnych surowców jest również grupa metali ziem rzadkich. Powiedzmy tak, Chiny są odpowiedzialne za około 75% produkcji tego posiadają praktycznie posiadają praktycznie udziały w całej mocy przerobowej tych metali drugim zawodnikiem na świecie jeśli chodzi o metale ziem rzadkich jest właśnie Australia Amerykanie próbują teraz odbudować ten swój przemysł chociaż no nie od razu już zbudowano więc Troszkę czasu z tym zejdzie, plus dodatkowo nie pokryje to całego zapotrzebowania amerykańskiego na tą grupę metali technologicznych. Ale ja to opisałem w sierpniu 2019 roku w artykule Metalu Ciem czyli Budulec Wojenny high Tech. Zapraszam serdecznie do przeczytania, do zapoznania się. Więcej właśnie na ten temat jest tam. Natomiast y, poszukując materiałów, poszukując materiałów do naszego dzisiejszego spotkania tak naprawdę na ostatnią chwilę udało mi się znaleźć kilka bardzo ładnych cytatów, ponieważ jak już wspomniałem tutaj na samym początku, y, związki zawodowe z wielu krajów, y, z wielu krajów sygnatariuszy, są tutaj absolutnie zdecydowanie przeciwne podpisaniu ratyfikacji i wprowadzaniu w życie RCPu. I tutaj podam kilka przykładów. Mm, Josua Mata, prezes Krajowego Centrum Związków Zawodowych na Filipinach, Centro, powiedział, że łańcuchy, no, może nie słowo-słowo cytaty, ale będą to na szybko moje tłumaczenie, łańcuchy dostaw są zerwane, fabryki zamknięte, całe strefy przemysłowe zamknięte, w rezultacie pracownicy, pracownicy walczą o środki do życia w czasie najgorszej recesji gospodarczej na świecie od 150 lat. Rządy muszą zaplanować ożywienie i pokierować gospodarką. Kryzys pokazał, jak ważne jest przywrócenie polityki przemysłowej, w tym poprzez lokalizację i dywersyfikację produkcji. Wzrost napędzany eksportem, wspierany przez RCEP, poprowadziłby nas w dokładnie przeciwnym kierunku i pozbawiłby nas narzędzi politycznych, które ożywiły gospodarkę i stworzyłyby godne miejsca pracy. No, Przyznam szczerze, że te słowa przynajmniej część tego, tego cytatu, który przetłumaczyłem, no to jakbyśmy usłyszeli aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych mówiącego na temat konieczności przenosin biznesu z Chin do Stanów Zjednoczonych. Inny cytat. Pani Arieska Kurniawaty z Indonezji. Ta, pandem ta pandemia powinna być momentem, w którym rządy zdadzą sobie sprawę, że nie mogą kontynuować normalnej działalności. Jeśli RCEP zostanie przyjęty, znacznie pogorszy sytuację 420 milionów małych gospodarstw, które produkują 80% żywności w regionie. W tym krytycznym czasie musimy zdać sobie sprawę, jak bardzo polegamy na rolnikach, chłopach, rybakach, innych producentach żywności, naszym lokalnym rynku i krótszych sieciach dystrybucji żywności. To nie tylko kwestia negocjacji handlowych, to także kwestia życia i środków do życia dla ludzi. E, I jeszcze jeden cytat. To już poświęcone, dlaczego Indie nie, nie, nie dołączyły się do RCEP-u. To jest pani Jane Kelsey z Uniwersytetu w Auckland, w Nowej Zelandii, która stwierdziła, że Japonia, Australia i Nowa Zelandia zawsze były agresorami w RCEP w zakresie własności intelektualnej, usług, towarów, rolnictwa i handlu elektronicznego, próbując narzucić zasady TPPA, na kraje, które się dopiero rozwiniają. Ich ekstremalne żądania stawiają pod jakimkolwiek stawiają tutaj, spowodowały właśnie, stawiają Indie w sytuacji, w której nie może ona podpisać tego układu. A więc mamy, mamy głos, mamy głos oczywiście rządowy, który już przedstawiliśmy, czyli Wiemy mniej więcej jak zapatrują się na to kraje sygnatariusze, ale mamy również tutaj głos oddolny i jestem daleki tutaj od porównywania związków z zawodowych, regionalnych. Tego robiono, na przykład, do związku, związku zawodowych, które mamy ma na, dla przykładów w Europie, ale rzeczywiście liczby tutaj przytoczone i argumenty przytoczone mogą może nie robić wrażenia, ale rzeczywiście można by było z nimi podyskutować, ponieważ y, strategią, strategią właśnie na ten kryzys gospodarczy, na spowodowany koronawirusem, bardzo często przejawiała się informacja właśnie o skróceniu łańcuchów dostaw. Amerykanie próbowali na przykład wyciągać swoje firmy ze Stanów Zjednoczonych z Chin, te Chiny bardzo często próbowały zastanawiały się nad przenosinami do Wietnamu. Również w naszym lokalnym y, Grajdołku bardzo często mówi się o skróceniu łańcuchów dostaw, y, o przeniesieniu produkcji, na przykład, z krajów dalekiej Azji do powiedzmy krajów Unii Europejskiej, ale ze specjalnym uwzględnieniem tych krajów, które generują mniejsze koszta stałe. No, a tutaj taka sytuacja Więc w jaki sposób RCEP może wpłynąć na życie, na życie powiedzmy zwykłych ludzi krajów sygnatariuszy, zarówno powiedzmy tych bogatych, jak Australia i Japonia jak i też tych, nazwijmy to, rozwijających się, czyli Indonezja czy Kambodża. No, tu możemy znowuż patrzeć na dwie strony, tak? ponieważ dla zwykłego, nazwijmy to, Kowalskiego w cudzysłowie, na samym początku rzeczywiście może on mieć dostęp do, powiedzmy, tańszej żywności, tańszej elektroniki, tańszego czegokolwiek, po czym nagle okaże się, że tak nie za bardzo ma gdzie chyba pracować, ponieważ jego lokalny przemysł w którym powiedzmy pracował, jego lokalny sektor gospodarki został zastąpiony importem, tańszym importem z jednego z krajów sygnatariuszy. Tak, i musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że to nie jest tylko umowa o wolnym handlu, ale mm, szeroka umowa o współpracy gospodarczej. Czyli chodzi o otwarcie rynków wszelakich, także przepływów kapitałowych, i to jest ten. Ta rzecz, o której na pierwszy rzut oka się nie mówi i się jej nie zauważa, mianowicie główny cel zaangażowania chińskiego w, ten, w, w tę inicjatywę, mianowicie jest to antidotum na plan Trumpa pod tytułem America First, bo... Producenci amerykańscy, te wielkie korporacje wielonarodowe amerykańskie mogą się co prawda z Chin wynieść, wyniosą się do… gdzie? No do Wietnamu na przykład się przenoszą, albo do Indii, albo do innych krajów sąsiednich, ASEAN-u. No i co? No skoro zadziała ERCEP, to wtedy… Te bariery zostaną zniesione i czy to będą Chiny, czy inny kraj, to dla Chińczyków będzie to samo, bo oni po prostu zainwestują kapitał i zbudują nową fabrykę w Wietnamie, jeżeli będzie taka potrzeba. Ha! No właśnie, z ich punktu widzenia globalnego o to chodzi, a ich plan na ekspansję światową jest od wielu już lat globalny równorzędny, równoprawny z planami amerykańskimi. Więc to, co robią Stany Zjednoczone w tej potyczce, próbując Chińczyków zastopować, Chińczycy to twórczo wykorzystują no i robią, hmm, podstawiają nogę, robią chwyt za gardło i, i odwracają sytuację. To jest właśnie ten przykład. Tego na pierwszy rzut oka nie widać, no bo to Wietnamczycy zabiegają o te nowe inwestycje, prawda? I budują fabryki. Ale przecież <gryw> za nimi stają tak naprawdę Chińczycy. I na tym urok dyskretny całej operacji polega. Czyli jest to de facto operacja globalizmu kontra nacjonalizm, i ruchy jakieś separatystyczne, ochrony własnych rynków. Ja tutaj nie zdecyduję, który trend jest ważniejszy, który jest słuszniejszy. Czy izolacjonizm jest z punktu widzenia patriotyzmu gospodarczego sensowny, czy też jest sensowny globalizm i otwarcie wszystkich rynków, wszystkich granic. Nie rozstrzygniemy tego w tym krótkim czasie, ale warto dostrzec, że ta najważniejsza potyczka, największe zmagania strategiczne właśnie tego dotyczą. Jest to spór między globalizmem a izolacjonizmem. Globalizm to wiadomość. Światowa Organizacja Handlu, Davos, też Unia Europejska, a sztandarowym przedstawicielem, antyglobalizmu i izolacjonizmu jest oczywiście America First i Donald Trump osobiście. No to są różne wizje na e, przyszłość świata, jak to ma być zorganizowane. Każda wizja ma swoje wady i zalety. To nie, żadna z nich to nie jest panaceum, które rozwiąże wszystkie problemy. To, że Indie na ostatnim etapie, bo początkowo były bardzo entuzjastycznie nastawione do układu, z niego się wypisały, aczkolwiek zostawiły sobie otwartą furtkę, no co jest dobrym. daje im dobre świadectwo a propos przezorności, bo nigdy nie wiadomo, co będzie w przyszłości, więc zostawmy sobie otwartą drogę, żeby nie palić za sobą mostów. Zawsze możemy na ten most powrócić. Myślę, że tutaj, poważną podpowiedzią były wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Pompeja w Indiach i rozmowy na temat nowych kontraktów zbrojeniowych i współpracy rozszerzonej, militarnej i gospodarczej z Stanami Zjednoczonymi wobec zaostrzających się konfliktów w Azji. To jest sprawa tej końca lata i jesieni tego roku, więc całkiem świeża. I myślę, że to stanowiło jedną z poważnych przyczyn wypisania się Indii z tego układu, bo ewidentnie układ RCP no, stanowi kontrę do bliskiej współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. To jest po prostu alternatywny i konkurencyjny blok handlowy. Więc to chyba stanowiło poważny aspekt decyzji indijskiej, która nie jest uzasadniona. Indie obawiają się wzrostu y, gospodarczego Chin. Nie tylko w takim wymiarze, że jest to konkurent, ale także w takim wymiarze, że gdy otworzymy do nich granice, to po prostu mogą i zapewne to zrobią. W sposób złośliwy zastosować metody dumpingowe. Zniszczą nam lokalne rynki farmerów, producentów odzieży, y, y, tych małych wytwórców. To są setki tysięcy przedsiębiorstw produkujących jakieś tam rzeczy w y, przemyśle na przykład drzewnym, papierniczym i innych. No i na to nas nie stać, dlatego na ten skok się nie decydujemy. No i trzeba to zrozumieć. No ten lęk przed wolnorynkową gospodarczą rewolucją Balcerowicza, bo to właśnie o coś takiego chodzi, jest zrozumiały. Czy Azja Południowa Wschodnia stanęła na progu tej decyzji balcerowiczowskiej? W pewnym sensie tak. Z punktu widzenia tych krajów rozwijających się, biedniejszych, przeciętnie, typu Indie, absolutnie tak. To jest decyzja tego rodzaju. Czy hmm, prywatyzujemy PGR-y? No i Balcerowicz razem z Wałęsą zdecydowali tak. No, co okazało się w tym wymiarze no, potężnym błędem i fiaskiem, prawda, bo nasi sąsiedzi czegoś takiego nie zrobili i wyszli na tym o wiele lepiej. Więc Indie chyba nie do końca są takie głupie, podejmując tego rodzaju decyzje. Ale z punktu widzenia światowego i tych dużych korporacji, no to jest ewidentny błąd, bo duże firmy, które inwestują w Indiach, no widzą utrzymanie się barier handlowych, które przeszkadzają w ich interesach i na pewno inwestycje w Indiach zmaleją z tego powodu i ich konkurencyjność także z punktu widzenia tych dużych firm, bo tam jest co najmniej jedna taka duża firma międzynarodowa, która w Indiach operuje i na rynkach światowych, amerykańskich, europejskich także to stanowi no, przeszkodę, no bo te transfery będą zablokowane, handel jest obłożony cłami, nie możemy dalej się rozwijać. No, ale jest coś za coś, czyli wielkie korporacje, te miliardowe, które, których ekspansja została powstrzymana, na rzecz tych małych firm rodzinnych, których są setki tysięcy i miliony. No, coś za coś, no co wybieramy? No, wybrano to, bo Chiny są przeciętnie biedne no i muszą bronić setek milionów małych gospodarstw no i to, ja to rozumiem ale czy, czy świat to zrozumie? nie wiem rysuję tylko dla naszego dla naszej intelektualnej rozmowy żebyśmy się dobrze zrozumieli o co chodzi i co się naprawdę dzieje no to są różne różnej wielkości, różnego poziomu cywilizacyjnego, kraje, różnych religii, różnych kręgów kulturowych i tak dalej. To są potężne także konflikty regionalne w różnych wymiarach, więc na mapę jak się spojrzy, no to samo w sobie jest od, ogromne terytorium, prawda, więc już samo to mówi o ogromie zamierzenia. Czy się okaże to sukcesem? Wygląda po pierwszych ruchach, że tak, że to będzie się rozwijało, ale małymi krokami, bo jak powiadam, rewolucji nie zaplanowano jeszcze dzisiaj. Ona się objawi dopiero z czasem, kiedy pojawią się nowe trendy i nowe okazje dużego rozmiaru, bo no, zmienią się konkretnie rynki. Całe branże się przezbroją. No, znikną pewne fabryki w niektórych krajach, pojawią się gdzie indziej, no bo ten rynek no, jest potężny. To są to jest, to jest kilka miliardów ludzi, nie wiem, półtora, dwa miliardy ludzi, trzy miliardy ludzi. Potężna sprawa. W kontekście Indii ja dodam jeszcze tylko że mm, już i tak Chiny mają ogromny, ogromny, ogromne zyski na handlu z Indiami, mają balans handlowy jest korzystny dla Chin. Tutaj mowa o blisko 50 miliardach dolarów. W okresie 2019-2020, w roku fiskalnym, właśnie tym. Dodatkowo jeszcze układy, proszę układy, tra transakcje handlowe, ruch handlowy pomiędzy obydwoma krajami tutaj ostatnimi czasy spadł. Po pierwsze ze względu na te konflikty graniczne, po drugie ze względu właśnie na pandemię koronawirusa. No i nie należy zapomnieć o tym również, że Indie mają całą serię ceł zaporowych, które mają utrzymać ich przemysł. No właśnie tekstylny, stalowy, czy chociażby gumowy, produkcja opon przed, przed, przed zalewem taniego, przed zalewem tanich produktów z, zagranic z, zag z zagranicy. W innym wypadku, boom, byłoby bardzo źle. Układ RCEP, jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Układ RCEP, no oczywiście tutaj mowa jest o y, transferach finansowych, mowa tutaj o handlu, o handlu wzajemnym, y, ale również kilka z punktów, które są tutaj y, podane jako osobne, jako osobne rozdziały. Y, Znalazłem dwa bardzo ciekawe tutaj. Punkt pierwszy to aneks co do usług telekomunikacyjnych, który uważam, że pozwoliłby Chinom w pewnym stopniu przynajmniej, otworzyłby w pewnym stopniu dla chińskich właśnie marek jatławeiki z Xiaomi czy chińskiej technologii 5G możliwość wejścia czy ponownego wejścia na część z rynków, o których tutaj mówimy. No i jest jeszcze tutaj drugi, drugi rozdział, rozdział dotyczący własności intelektualnej. No tutaj, jak dobrze wiemy, każdy, kto z Chinami handluje w pewnym momencie yy, ma ten problem. Tak jak wspomniałem, no albo mowa tutaj o yy, oficjalnych układach handlowych, w których trzeba dać dostęp do części technologii, czy powiedzmy dokonać przekazania, albo mowa o różnego rodzaju, mówiąc delikatnie, inżynierii wstecznej, czyli zbadaniu produktu od śrubka po śrubce, lub też po prostu zwyczajnym, bezczelnym szpiegostwie przemysłowym. Nie mówię od razu, że yy, Chiny coś takiego w tym momencie wyrobiły, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia z ostatniej dekady, czy ostatnich dwóch dekad, no to myślę, że jest to możliwe. Myślę, że w pewien sposób ułatwiłoby to po prostu państwu środka, specjalistom państwu środka, sięgnięcie głębiej opisywane rynki. Dobrze. Rozmawialiśmy o RCEP. Układ handlowy, układ... Yy, o bardzo szerokim spektrum zastosowań, który dotyczy tak naprawdę wielu krajów, dotyczy tak naprawdę całego bloku, tworzą w ten sposób gigantyczny, gigantyczny blok handlowy. E, co w tej sytuacji mogą zrobić inne, nazwijmy to, potęgi światowe, czyli właśnie Stany Zjednoczone no i Unia Europejska. Czy Unia Europejska, czyli nasz kochany. Yy, fragment świata, czy ona będzie czerpać korzyści z, tego, z takiego ewentualnego układu, czy mm, będzie to bez wpływu na Unię Europejską? Jak myślisz, Zorro? No, Unia już jest tym przecież regionalnym rynkiem od długich lat i to nie wygląda na proces zakończony, więc nadal trwa ma to najwyraźniej jakieś pozytywy, skoro ciągle istnieje. No i tą drogą podąża Azja Południowo-Wschodnia, tworząc nowy blok regionalny wyglądający na Unię Gospodarczą. Na razie taką miękką, bez wielkich tam fanfar i traktatów i, i, i konstytucji, ale być może z biegiem czasu coś takiego się pojawi, że będzie to region. Jak to w, w kultowej książce było, przecież myśmy nigdy nie prowadzili wojny z Azją Wschodnią. Albo odwrotnie, myśmy z Azją Wschodnią zawsze wojowali. No no to właśnie chodzi o te wizje regionów na świecie. No, świat się dzieli na regiony. To jest taki etap przejściowy przed zbudowaniem Imperium Wszechświatowego. Taki najwyraźniej trend dominuje. No I wedle tego trendu także powstała East-Ost Asia na mapie świata, proroczo narys, naszkicowana na kartach znanej książki już pół wieku temu, czy jeszcze dawniej. No cóż, Prorostwo się zaczynają spełniać, czas przyspiesza, ciekawe rzeczy się wydarzają, nie wszystko jest tragiczne, no bo przecież jeżeli ludzie się porozumiewają i w cywilizowany sposób podpisują traktaty, to ewidentnie współpracują, a nie walczą ze sobą. Więc to jest dobre. Ale czy za tym wszystkim nie, nie stoją jakieś rachuby ukryte wyższego rzędu? No to o to akurat nie byłbym aż tak spokojny, bo ewidentnie jakieś tutaj ukryte rachuby za tym wszystkim stoją. Nie da się tego ukryć. No, no, taki zapach się koło tego roznosi, więc nie jeszcze jest zbyt wcześnie, by ocenić, czy to będzie działało, bo to zależy od uczciwości partnerów biorących w tym udział, tych najważniejszych, czyli właśnie Chińczyków. Jeżeli utrzymają swoje, swoją dobrą wolę, otwartość i szczerość i uczciwość w tym układzie, to on będzie działał, jak mówię, powątpiewam mocno w, w długoterminowe utrzymanie w szczególności uczciwości i rzetelności w tym układzie. Może jestem trochę skrzywiony, ale patrząc na doświadczenia chińskie z tym, z tym przymusowym transferem technologii, ze szpiegostwem przemysłowym, z innymi rzeczami, które Chińczycy robią, no to jestem wysoce sceptyczny. Ich sąsiedzi chyba się przekonają w praktyce, że podpisywanie cyrografu z diabłem no, jest bardzo obiecujące no, pierwszego dnia, ale... I już siódmego dnia zaczynają się kłopoty. Dobrze. E, proszę Państwa, myślę, że temat przemieliliśmy. Mamy coś do dodania jeszcze? Zapowiedź. Zapowiedź. Na pewno zapowiedź. Chcemy Państwa już teraz oficjalnie i serdecznie zaprosić serdecznie na kolejny odcinek, na kolejne nasze webinarium, webinarium Pieniądz w czasach zarazy, czyli suma listopada, będzie miało miejsce, odbędzie się 1 grudnia o godzinie 20.00. Zapraszamy serdecznie, prosimy zgłaszać się na adres, który będzie przypięty tutaj w komentarzach pod wideo i będziemy ten adres przypinać również w kolejnych, w kolejnych wideo, wideach listopadowych. Także zapraszamy serdecznie, tematem przewodnim będzie nasz kochany świat rządzi na świecie, no i co dalej? Wszak mieliśmy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, mamy nadal, eee, a dodatkowo, dodatkowo no, pojawiają nam się takie kwiatki, jak chociażby RCEF, czyli gigantyczna, gigantyczna umowa handlowa, międzynarodowa, nie tylko handlowa, wielo, wielo, wielo, wielopoziomowa, która tak naprawdę udowadnia nam jedną rzecz również, że w tym, w, tym, w tym nurcie, w tym nurcie światowym, który teraz widzimy, wydaje się, że czas państw, czas państw, czas nac powiedzmy nacjonalistycznych państw, zwyczajnie państw narodowych, zaczyna się kończyć. Zaczynają powstawać na świecie coraz to większe, coraz to większe różnego rodzaju układy wielopaństwowe, które Podejrzewam, że prędzej czy później będą dążyć, jeżeli nie, do federalizacji, to przynajmniej do scalenia ich długoterminowo jedną całą. Widzimy chociażby po naszym zakątku świata. No, istnieje, no, istnieje pewnego rodzaju zagrożenie, że RCEP, jak Zoro też wspomniał, że RCEP no, podporządkuje kraje ASEAN i gospodarkę pod batok chiński. Taki chyba niestety jest zamiar inicjalny, ukryty w tle, bo inaczej Chińczycy nie byliby aż tak pracowici, konsekwentni, nieugięci no i niezmordowani w tych swoich wysiłkach. No, oni się nie zajmują rzeczami skazanymi na niepowodzenie. Coś potężnego, jakiś duży bat musiał wisieć nad ich plecami, przecież nie robiły to anioły, tylko biurokraci. Więc ktoś nam kazał fedrować po stachanowsku w tym kierunku. No to fedrowali i w końcu się dofedrowali. Więc no jak widać, praca przynosi efekty i to jest generalna pochwała wysiłków. Cokolwiek byś nie robił, jak włożysz odpowiednią dozę wysiłku, to jakiś rezultat z tego wyniknie. Dokładnie. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy epizod Mielenia ze wzorem na bogato się Państwu podobał. E, oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie na e, strony tutaj obydwu z nas. Ob obu z nas. E, Zora znajdziecie Państwo na zezoroblogspot.com i zapraszam bardzo serdecznie do e, jego cotygodniowego przeglądu summa summarum. Warto. E, mnie i moich kolegów znajdziecie Państwo na www.bogaty.men gdzie publikujemy cały czas, mamy inicjatywę dyskusyjną linkchat, rozmawiamy ostatnio dosyć dużo na temat kryptowalut no i wróciliśmy do pisania cyklu o Ameryce czyli co dalej z Ameryką dzisiaj była premiera już mojego autorstwa, tekst pod tytułem dawno temu w Ameryce, część druga przed niepodległością, czyli o, co prawda o gospodarce kolonii to może Państwa troszkę mnie interesować ponieważ to jest bardziej historyczny no ale od czegoś trzeba zacząć, prawda, żeby zbudować odpowiednie podstawy dla całości. A my żegnamy się dzisiejszego wieczora, słyszymy się za tydzień, do usłyszenia, dobranoc. I tymczasem pogodnie, mimo jesiennej zawieruchy, życzymy pogody ducha, no i dobrego samopoczucia w świecie koronawirusa.